Na orbitę trafiły kolejne dwa polskie satelity wojskowe. Pod koniec roku będzie ich już dziewięć. Są to nasze oczy praktycznie na obszar całego globu. Start odbył się w Vandenberg Space Force Base w Kalifornii. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 17.00. W tym tygodniu także misja Artemis 2 ma wystartować, czyli mamy wrócić na Księżyc. No właściwie to w pobliże Księżyca, jeszcze bez lądowania, ale tak blisko Księżyca to nie byliśmy od końca lat 70. A jeśli mowa o tym, że blisko, to blisko mnie, tuż obok Karol Surówka już. Dzień mówiłem. dobry, Dzień ale dobry. to nie Polacy mają na Księżyc lecieć jeszcze. Jeszcze nie Polacy, ale być może i w którejś misji polecą także i Polacy, na razie tylko Ameryka. Ale bądźmy ambitni, jasne. Znaczy skład kolejnych misji Artemis jeszcze nie jest ustalony, więc może jakieś szanse są. Trzymamy kciuki. Za biało-czerwonych. <grymka> Jak to w każdym sporcie. Również jeżeli chodzi o loty na Księżyc. <grymka> A jeśli chodzi o skład y, Popołudniowej Rozmowy Dnia, no to połowę składu znamy. Karol Surówka, kto po drugiej stronie mikrofonu? Będzie Marek Sawicki, marszałek senior, były minister rolnictwa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oczywiście połączymy się z jego Sawicami. Już za chwilę. To w Ekspresie Jedenki w Popołudniowej Rozmowie Dnia. I know that this could hurt me bad I know that this could feel like that But I just can't stop That my defenses drop I know that I was born to kill Any angel on my windowsill But it's so dark inside I throw the windows wide i know, la, la, la, la, la, la, la, la I know, la, la, la, la, la, la, la Still I don't let go And fields of flowers grow edin. Tym co za kark trzyma, coś ciągle. To jest ekspres jedynki, ja przypomnę. W studio jest Karol Surówka, a na łączach jego gość. Rozmowa dnia. Z Sawicami dzisiaj się nie połączyliśmy, za to mamy połączenie z posłem Andrzejem Grzybem, szefem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie pana redaktora i radio słuchaczy. Mamy już potwierdzenie, że jutro wejdzie w życie pakiet nazywany CPN. Czy może dojść do kryzysu co do dostępności paliw? Czy może należy się obawiać tego, że na przykład kierowcy ruszą do stacji i tego paliwa może zacząć brakować? <śmiech> Panie dyrektorze, no, zawsze istnieje jakaś obawa, która jest związana, a to z tym, że kierowcy ruszą, mówię o naszych y, obywatelach, a to, że ktoś z zagranicy zacznie przyjeżdżać. Mieliśmy przykład z Słowacji, na którą jeździli. Polacy, ponieważ tam było tańsze paliwo, no i wprowadzono rozróżnienie dla obcokrajowców i dla Słowaków. Zawsze jest, jest to jest jakaś obawa. Ja myślę, że przede wszystkim jednak tutaj uspokajająca może być ta informacja mówiąca o tym, że jest ogłaszana cena, cena maksymalna przez ministra, do czego upoważnia stosowne rozporządzenie. I, i to być może jest jakiś, jakiś element, który może po, pozwolić na ustabilizowanie sytuacji. A tak naprawdę ustabilizuje sytuację dopiero wtedy, jeżeli dziś na Ormuz zostanie otwarta. No bo wtedy zmieni w ogóle notowania na światowych rynkach, jeżeli chodzi o cenę baryłki ropy. No, no, bo to jest główny powód w chwili obecnej tego niepokoju, który jest. Do ciśniny Ormus i sytuacji w Iranie zaraz jeszcze przejdziemy, ale zapytam o te decyzje w sprawie jutra. Jutro powinniśmy zobaczyć ceny niższe, mniej więcej o złoty 20. Mamy do czynienia z nietypową sytuacją, gdzie na przykład w rolnictwie ceny na stacjach są niższe niż w hurcie. Co jeżeli jutro rzeczywiście firmy transportowe, rolnicy ruszą do stacji, i ustawią się długie kolejki. Jest jakiś sposób, w jaki mo możemy zareagować? Panie redaktorze, ja przeglądałem akurat, jak to wyglądało w roku 2022. I tam też cena hurtowa po obniżeniu zarówno vat jak i akcyzy też zmieniała się. To nie było tak, że ta cena hurtowa była stała. A na koniec roku, jak porównywałem pierwszy, ostatni dzień grudnia i pierwszy dzień stycznia 2023 roku, no to wtedy okazało się, że ta cena zmieniła się bodajże o 10 groszy. Czyli tam była taka poduszka w wysokości pewnie marży, która była wtedy zastosowana. Czyli po prostu Więc... musimy trzymać kciuki, że jakoś to się jutro ułoży. Panie redaktorze, no zawsze, kiedy jest niepokój o stabilność ceny, to mogą wystąpić turbulencje, ale ja jestem przekonany, że tutaj, czy chciałbym być też do końca, mieć to potwierdzenie w kolejnych dniach, że te mechanizmy, które zostały w chwili obecnej uruchomione, a więc obniżka akcyzy o 28 i 29 groszy odpowiednio olej napędowy i benzyna, tudzież z obniżenie do 8% VAT-u. No i oczywiście ustanowienie ceny maksymalnej, która będzie na bieżąco kontrolowana, pozwoli z jednej strony na, na to, że sprzedający nie będą ponosili strat, gdyby cena na przykład hurtowa wzrosła. A z drugiej strony też, że nie będzie też nadzwyczajnych okoliczności, które spowodują, że mimo obniżki VAT-u i akcyzy, no, będzie część sprzedawców, którzy zechcą na tym sposób nadzwyczajnie zarobić. No więc ja uważam, że więcej gwarancji nie można dać. To już jest i tak bardzo silna ingerencja w rynek. Jeżeli chodzi o ten projekt CPN, tutaj głosowała koalicja razem z opozycją. Tutaj wszyscy byli na tak. Prezydent od razu podpisał. Natomiast trwa i tak polityczny spór o dwie rzeczy. Po pierwsze opozycja mówi, że... te ten pakiet wprowadzony został za późno, a po drugie, że tak naprawdę to wszystko był pomysł Przemysława Czarnka. Tak mówił e, chociażby Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości dziś w sygnałach dnia. Panie redaktorze, y, zawsze ktoś y, musi być pomysłodawcą. Jakkolwiek ja pamiętam, kiedy ceny zaczęły wzrastać, pytano mnie, jakie mo będą możliwe reakcje. Ja mówię, jeżeli to się nie ustabilizuje, to trzeba będzie obniżyć akcyzy. I to był pierwszy tydzień bodajże y, tych wzrostów cen. Trzeba będzie obniżyć akcyzę i, i, i obniżyć również podatek VAT, czyli, co jest już sprawdzone w roku pierwszy. 2020. Nie, już nie. Pan, <laughs> co trzy osoby, które w w że były nie, pierwsze. Nie, nie chcę mieć tej prymatu y, w, w, akurat w tej sprawie. Y, natomiast y, wszystko zawsze jest wymaga pewnego, pewnego namysłu i, i i również sprawdzenia, czy wszystkie warunki zostały wyczerpane. Zdaję sobie sprawę, że to jest zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia akurat z sytuacją covidową, czy też wybuchem wojny Rosji w, w, przeciwko Ukrainie. Tak jak powiedzieliśmy, wszystko zależy teraz od tego, co będzie się działo na Bliskim Wschodzie, czy tankowce będą przepływały przez cieśniny Ormus. Donald no, Trump znów kolejna powiedział. Ty... która przepłynie, przepłynie pewnie z, zawsze poprawia nastrój na, na giełdach, y, gdzie odbywa się handel ropą, i miejmy nadzieję, że y, będzie się to rozwijało pomyślnie. A czy pan wierzy Donaldowi Trumpowi, jeżeli znów mówi, że zaraz dwadzieścia kilka transportów z ropą przepłynie przez cieśninę? Mylił się, mówiąc bardzo delikatnie, mijał się z rzeczywistością w ostatnich dniach w tej sprawie kilkakrotnie. Panie redaktorze, no licencja poetyka, no cóż mam powiedzieć? To, to jest każdy na własne ryzyko, takie prognozy robi również prezydent Stanów Zjednoczonych, no, ale ma on więcej informacji niż ja na przykład, jeżeli chodzi o rozwój o rozwój tego, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. A czy Amerykanie w jakiś sposób swoim sojusznikom przekazują informacje o tym, jak długi przewidują konflikt? Czy tutaj jest bieżąca, bieżący strumień informacji płynący do Europy? Czy my też musimy po prostu śledzić ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa? Zawsze w relacjach pomiędzy państwami i sojusznikami istnieje system informacji. Nawet jeżeli on ma charakter dyskrecjonalny, to on zawsze jest. Czyli ten strumień jest. To nie jest tak, że tylko musimy śledzić agencje informacyjne. Amerykanie porozumiewają się z nami w sprawie tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jakie mają plany. Nawet między państwami, w których, w których pomiędzy którymi jest stan napięcia, a nawet wojny, też istnieją kanały informacji, więc y, bądźmy pewni, że na pewno między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jest y, kanał informacji, który pozwala na uzyskiwanie obiektywnych informacji. Czy z tej perspektywy dobrze, że prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie na konferencji SIPA? Z Donaldem Trumpem się nie spotkał, ale był w Stanach Zjednoczonych. Możemy przypuszczać, że rozmawiał z, jego, z przedstawicielami jego administracji. Czy w takim czasie jakikolwiek kontakt jest lepszy niż żaden? Panie redaktorze, no przede wszystkim było to wydarzenie polityczne, które było ważne dla partii republikańskiej, z którymi tutaj akurat Prawo i Sprawiedliwość i jednocześnie prezydent wybrany z, jako kandydat prawa i Sprawiedliwości, mówię o no panu prezydencie Nawrockim, mają relacje polityczne. Czyli to więc... było bardziej partyjne wydarzenie niż państwowe. Te... Te... Co? Czasami jest. Trudno rozdzielić to, co jest partyjne od tego, co jest państwowe w warunkach, kiedy w danym momencie określone ugrupowanie rządzi, a w tym wypadku, kiedy prezydent wybrany z, jako kandydat republikanów jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc ja uważam, że zawsze budowanie kontaktów z administracją amerykańską jest, jest dobrym z, zwyczajem. No, zdecydowanie lepiej pewnie byśmy tutaj reagowali, gdyby prezydent Nawrocki miał możliwość chociaż krótkiej rozmowy z prezydentem Trumpem, no bo wtedy ta bezpośrednia informacja ma zupełnie inne znaczenie niż niż tylko rozmowa z przedstawicielami jego administracji. Na koniec zapytam jeszcze o polskiego żołnierza, który został ranny w Libanie. Wybuchła mina pułapka. To jest grupa żołnierzy, która bardzo niedawno dołączyła do polskiego kontyngentu w Libanie. Polacy uczestniczą w misji ONZ. Ta stała się przez sytuację na Bliskim Wschodzie znacznie bardziej niebezpieczna w ostatnich tygodniach. No tak, jest to jedyna w tej chwili misja, w której uczestniczą polski, polski kontynent wojskowy. Mieliśmy już taką sytuację przy, pierwszym, przy pierwszej rozprawie z Hezbollahem ze, ze strony Izraela. No w tej chwili też, kiedy ten, ten obecny, obecna faza konfliktu się rozpoczęła, też były silne zalecenia ze strony, ze strony ministerstwa i sztabu generalnego, również dowództwa operacyjnego, aby żołnierze pozostawali w bazie, aby nie, nie nie było, że tak powiem, wyjazdów poza bazę, no bo widzieliśmy, widzieliśmy co się dzieje wokół. To miało zapewnić bezpieczeństwo. No jednak w ten wypadek całe szczęście, że nie doprowadził on do jakichś bardzo poważnych ran, a nie daj Boże śmierci tego żołnierza. Tym bardziej, że w tym roku my kończymy akurat tą misję libańską, więc tutaj z... niedobrze byłoby, aby na koniec tej misji, którą mamy w ramach ONZ-u w Libanie mogło się coś tam wydarzyć. Miejmy nadzieję, że do końca tej misji już polscy żołnierze będą bezpieczni. Andrzej no, Grzyb. Mieliśmy, miej, miejmy nadzieję i to byłyby najlepsze życzenia dla tych żołnierzy, którzy są na licznych misjach, bo nie tylko w Libanie, ale również między innymi przecież na Bałkanach, również w Turcji są żołnierze, także wszystkim im życzymy spokojny świąt. Podobnie jak i wszystkim radiosłuchaczom. I my do radia. tych życzeń oczywiście się przyłączamy. Andrzej Grzyb, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z Polskiego Stronnictwa Ludowego był gościem radiowej jedynki. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Pośle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Rozmawiał Karol Surówka, niecałych 9 minut zostało do godziny 17 po 17 w ekspresie 1. Będziemy się zastanawiali nad tym, co sprawia, że ufamy politykom i czy jakiś związek z tym ma to, w co się ubierają. Promises and, secrets so unto. and she promised me forever and the day we live as one, we made a vow we live a life for new, and she promised me in a secret that she'd love me for all time, it's a promise so untrue, tell me what will I do?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 Ewa Mierzejewska. Zapraszam. Bez zmiany na styku S6 i A1, co oznacza bardzo długi korek na jezdni w kierunku południowym, jadąc S6 w kierunku A1, a później Łodzi. Tutaj korek ma już ponad 6 km. W dodatku już jest dobramek w Rusocinie, czyli to jest już część A1 i tutaj operator ruchu na autostradzie A1 informuje o spowolnieniu trwającym dla kierowców powyżej 15 minut. Tam prowadzone są roboty drogowe. Niestety droga krajowa nr 91, która jest równoległa do S6 i A1 na tym odcinku też jest zakorkowana od Gdańskiej Oruni aż do Pruszcza Gdańskiego i do zjazdu na Krajową Szóstkę, więc widać, że Państwo próbują ominąć ten korek, ale niestety niewiele to daje, bo Droga Krajowa nr 91 również korkuje się. Droga Krajowa nr 11 w Wielkopolsce, tutaj bez zmian na trasie Ostrzeszów-Kępno w pobliżu Ostrzeszowa. Tu cały czas zablokowana jest jezdnia w obu kierunkach na 432 km. Po zdarzeniu samochodu osobowego z motocyklistą motocyklista zginął na miejscu jedna osoba osoba z samochodu osobowego została ranna droga. Od kilku godzin jest całkowicie zablokowana. Służby na miejscu zdarzenia kierują ruchem. Jeśli chodzi o A4 w Krakowie, tutaj na południowej obwodnicy, korek na jezdni w kierunku Katowic dłuższy od mostu na Wiśle, czyli od okolic Węzła Tyniec, aż zawęzał Kraków południe. W przeciwną stronę spowolnienia tworzą się przy moście na Wiśle. Na Mazowszu długi korek na S8C, na jezdni w kierunku Białego Stoku, od węzła Marymącka do Węzła Bemowo i później między węzłami Bemowo i Mory także jest spowolnienie na wysokości miejscowości Blizna Łaszczyńskiego. Siódemka korkuje się nadal bardziej na jezdni w kierunku Warszawy jadąc od Łomianek, ale w przeciwną stronę też jest korek.